Witam Państwa w naszej cyklicznej audycji 7 marca 2023 roku. Odcinek 59, antywirus po tej stronie i gospodarz Zazawa zoro po drugiej. Dzień kobiet, dzień kobiet. Pamiętasz tego To właśnie już jutro, już jutro, już jutro. No, to Kiedyś was... to był Goździk i Pończochy. Tak, Ale teraz to jakoś taka poprawność polityczna wróciła na stare tory, więc wszyscy komuniści świata się cieszą, szczególnie z Unii Europejskiej, no bo no cóż. Są pewne rzeczy, które, które odchodzą i wracają bardzo szybko. No i to do takich właśnie, do tego gatunku należy Dzień Kobiet, który przecież jest sponsorowany przez Międzynarodową. Organizacji Kobiet pod szyldem ONZ-u, a wiadomo Unia Europejska jest jak najbardziej poprawna ONZ-owsko, więc no Dzień Kobiet jest promowany w całej Unii. Także życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście, politycznie poprawnie i no i cóż. Wszystkim no, słuchaczkom naszym. Tak jest, no bo wiadomo, że je bardzo kochamy. No i wiemy, że one tam są, czasem któraś z pań coś napisze. Także wtedy mamy szansę y, y, wymienić poglądy, czy coś sobie uzupełnić. Jak zwykle wszystkie wpisy są cenione. Chociaż muszę powiedzieć przy tej okazji, że y, te Państwo się czasem oburzają, że y, wpisy znikają. Proszę Państwa, to nie jest nasza y, sprawa. Y, mianowicie nie wiadomo, który z automatów y, Google'a czy YouTube'a jest na służbie. One mają różne algorytmy wgrane, zależy, który program się uruchomi które słowa kluczowe tam zadziałają, ponieważ niektóre wpisy a to się pojawiają, a to znikają, później znowu ich y, przez dłuższy czas nie ma, a potem znowu skakują, Więc y, nie jest to dla nas y, sprawa jasna, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Inaczej też y, sposób wyszukiwania od najnowszych y, lub od najlepszych, też zupełnie inne zestawy tam są. No w związku z powyższym y, Trzeba mieć cierpliwość, ewentualnie szybko czytać, zanim zniknie. Tak, ostatnio, co jeszcze się tam pojawiło, podobał się krótki wykład na temat obligacji. Tutaj Stany Zjednoczone były przykładem. Tam oczywiście cały czas się gotuje. Jeżeli bym tu mógł kilka słów zupełnie poza tematem w nawiązaniu do, do wcześniejszego odcinka to ta sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ tam raz po raz jest groźba, że finanse Stanów Zjednoczonych się wywalą zupełnie, ale okazuje się, że to tak nie jest, ponieważ tam są kolejne progi ostrożnościowe, które sobie można przekraczać w odstępach kilku miesięcznych. Pierwszy był już w styczniu przekroczony, ale to ten nie ostatni. Zdaje się, tam jeszcze są dwa progi. Będzie musiało być głosowanie około lata, i dopiero wtedy się okaże, czy są wypłacalni, czy nie. Jak tam będzie, to tego nie wiemy do końca. Na pewno nie jest wesoło, jeżeli ładnie się tyle pieniędzy w wojny na zewnątrz. Także może, Zoroty, coś więcej na ten temat, jak oni to mają te mechanizmy, że mogą sobie tak przekraczać, i przekraczać, i już bankrutują, po czym nagle się okazuje, że jakiś nowy program do druku startuje i znowu jest nirwana. Tak, i, i no, pewne poszlaki wskazują na to, że będzie taki, taki, taka możliwość rozegrana, bo jest bardzo łatwa w użyciu i jest całkowicie sterowna, czyli że tu nie ma zaskoczeń. Można okay. goście z Departamentu Skarbu po prostu trzymają decyzję, w swoim ręku i mogą tak zrobić albo inaczej. I właśnie na tej decyzji wisi formalna wypłacalność albo niewypłacalność, bo faktyczna niewypłacalność podręcznikowo emitentowi waluty rezerwowej nie grozi. To oczywiście teoretycznie, bo istnieje pewien próg, którego jeszcze nikt nie przetestował, kiedy waluta traci całkowicie wiarygodność z powodu powszechnej paniki. Ale dopóki do tego progu się nie dojdzie, no to przecież emitent waluty rezerwowej, czyli bank centralny amerykański, nie popadnie w niewypłacalność, a zależny od niego. Wzajemnie Departament Skarbu Amerykański także z tego samego powodu nie może być niewypłacalny, bo w każdej chwili przecież może się zwrócić o, o nadzwyczajną pożyczkę z tego banku centralnego i bank centralny ją wydrukuje, no i po zabawie, no, i, i sprawa jest załatwiona. Chodzi tylko i wyłącznie o formalne y, y, wymogi poprawności, bilansowej skarbu, no bo tam te ograniczenia twarde istnieją, że można zadłużyć państwo do pewnego poziomu i, i już. I na wyższy dług musi wyrazić zgodę kongres. Dopóki on takiej zgody nie wyrazi z jakiegokolwiek powodu, no to obowiązuje prowizorium budżetowe, ale ono też ma określone granice i do, doszedłszy do tej granicy, Zamyka się kasę państwową, czyli blokuje się dalsze wydatki rządowe no z tego powodu, że nie jest uchwalone dalsze trwanie egzekucja budżetu, czyli nie wolno dalej wydawać państwowych pieniędzy ze skarbu. No bo o tych wydatkach decyduje kongres, prawda? jeżeli nie dojdzie do, do porozumienia z, z powodu walk frakcyjnych, które mają miejsce teraz przepychanki między demokratami a republikanami, no to po prostu nie są podpisane kwity i pieniędzy się nie wydaje. I to jest typowa gra polityczna. Do tej pory zawsze to było kilkadziesiąt już takich jazd do, i zawsze się kończyło w ten sposób, że no wiadomo, że rząd przeciwko sobie nie będzie działał i parlamentarzyści także, bo oni od tych wypłat rządowych także są uzależnieni, bo przecież dostają państwowe pieniądze, chociażby wynagrodzenia poselskie. Przecież są z państwowych pieniędzy, więc no nie, nie odetną się od tego źródła finansowego, prawda? Czyli w pewnym momencie pękną i podpiszą prowizorium budżetowe, czyli dalsze trwanie. Rządu, finansów rządu, czyli dalsze wydatkowanie na, na kolejne cele. Wiadomo też, że, no, że parlamentarzyści nie są idiotami i nie podetną gałęzi państwowej, na której siedzą, bo jeżeli zabraknie pieniędzy na bieżące wypłaty, chociażby dla policji, wojska i tak dalej, to przestaje istnieć państwo jako takie, jego cała infrastruktura. Zgadza się, prawda? Tak. No tak. Więc... To, to jest gra taka, no powiedzmy sobie w cykora już na, na, do potęgi. Ale tu jedno wielkie zastrzeżenie na samym końcu tego głupowego wywodu, no ale poprawnego, bo tak to jest naprawdę, w, w sensie prawa. Yy, yy, mamy do czynienia obecnie z jazdą pod tytułem Reset. Czyli to jest już end run tej zabawy. Wchodzimy w, w główny etap rozwałki systemu finansów świata. I pytanie jest następujące, kiedy obserwujemy wojnę walutową uogólnioną na świecie, czyli wojnę dolara z innymi walutami, bo do to, to, to tego się to sprowadza, przecież dolar walczy z euro i walczy z yuanem i z aspiracjami w ogóle bloku BRICS ustanowienia nowej, nowej waluty rozliczeń międzynarodowych w bloku BRICS, a to jest połowa ludności świata ponad. Więc no, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby te, akurat te tańce wokół wypłacalności rządu federalnego nie rozegrano inaczej. A jak? No na przykład w ten sposób, że nie udało się uchwalić prowizorium budżetowego. Następuje tak zwany techniczny default. Czyli, że rząd amerykański jest technicznie niewypłacalny, bo zaprzestał regulowania bieżących zobowiązań, w tym, co jest bardzo istotne, kuponów od obligacji, czyli od długu, który został wcześniej zakontraktowany. Czyli tych bieżących wypłat co miesiąc, co kwartał, co pół roku, co rok z obligacji, które zapadają prawda, miesiąc po miesiącu, kolejne serie trzeba wykupywać, a część z nich prawda, dobiega terminu, to się je wykupuje, płaci się tak zwany kapitał a większa, ogromna rzesza y, potrzebuje obsługi tak, z, tak zwanych y, odsetek. No i to się płaci regularnie, prawda, w, w określonych datach zapadalności. No i te płatności y, rząd federalny nie uiszcza, prawda, przez Departament Skarbu. No i co no się wtedy dzieje? Następuje panika wtedy. No właśnie, następuje panika i wtedy y, y, następuje przecena wszystkiego. Czyli jeżeli mamy niewypłacalność, nawet techniczną, to można sobie wyobrazić, że dolar nagle się przecenia i wszystkie zobowiązania dolarowe. No i redukuje się w ten sposób dług, już wynoszący tam ponad 30 bilionów dolarów, czyli 30 tysięcy miliardów dokładnie. tak? No a no i inflacja jest... zrobiła górkę od jesieni pokaźną. Tak, i, i wartość rynkowa takiego długu niewypłacalnego, no bo skoro yy, Ameryka jest niewypłacalna, ch chociażby tylko technicznie przejściowa, być może jutro będzie wypłacalna, bo, bo kongres się wreszcie zbierze i uchwali i w prowizorium, tak. To Ale raz utraconej cnoty i zaufania na rynku się nie odzyskuje. Tak łatwo. No więc co się dzieje? No, no różne są scenariusze. Można sobie wyobrazić właśnie gwałtowną przecenę długu amerykańskiego I to by było taki no, dosyć sprytny, cwany i bezczelny sposób, ja bym powiedział sposób argentyński, na, na przecenę długu i wynegocjowanie z klubem wierzycieli, paryskim albo innym, londyńskim. Londyńskim, czy czy jakimś bernejskim Banków, Intel, tak, tak. Nasze, Settlements, na pewno powstałaby specjalna komisja niezradowa, Tu by się spotkały banki centralne, no przecież nie może się nam tego zrobić, że wszystko się zawala. No tak, ale przecież widzicie, że ten dług jest niespłacalny, no to może wy, wynegocjujemy totalną redukcję wszystkich długów. To ja okazji, to już... wciągniemy jeszcze parę innych obszarów. Ja, ja oczywiście spekuluję, ale jest faktem matematycznym, że te długi, które zostały już zaciągnięte, w szczególności tak zwane suwerenne, czyli te wszystkie długi państwowe, jak się zbierze razem, no to przecież i międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Bank of International Settlements mówią wyraźnie od długich lat, że te, ten poziom długu jest niespłacalny. No więc no, musi nastąpić jakiś, jakaś jego restrukturyzacja. Albo przez default, czyli przymusowa restrukturyzacja na hama, albo przez no, no, okradzenie, że tak powiem, wierzycieli przez na przykład in, galopującą inflację. tak? Nie, nie da się inaczej. Ktoś musi dostać, jak to mówią na mieście, wrogi. I jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat wojny walutowej i ogólnie narastającego nastroju wojennego jako takiego widać na świecie, to co się dzieje na Ukrainie nadal eskaluje, więc idziemy w stronę prawdziwej wojny światowej. Więc humanitarnym rozwiązaniem byłoby te napięcia rozładować właśnie przez no, restrukturyzację długów. Wtedy nie byłoby potrzeby niszczenia ogromnego majątku przyzwojujące narody, które tak naprawdę zawsze walczą o, o zachowanie jakichś przywilejów ekonomicznych albo o ich zdobycie. Bo nie było wojny, która nie miała podłoża ekonomicznego do tej pory w historii. To, że nominalnie ktoś tam walczy o herb, albo o jakieś terytoria, albo o honor, albo o cokolwiek innego, to nie przeszkadza w niczym temu, że istota tych działań zawsze była finansowo monetarna. No bo długi wojenne spłaca się przez długie dziesięciolecia. Tak. Po II wojnie światowej Ostatnie długi Wielka Brytania i e, Niemcy spłaciły bodajże w, w latach 80. dopiero czy 90. -tych. Wydawało się e, przez parę lat, że jesteśmy już w okresie e, domknięcia wszelkich rozrachunków z czasów II wojny światowej. A tu się okazuje, że chyba jednak nie do końca, bo szereg animozji się odezwał, które mają takie właśnie stare konotacje, jak to właśnie wygląda, że jakby nie wszyscy są do końca zadowoleni z tego całego rozdania i, i widać, że tutaj są zapędy zupełnie inne. Przeszedłbym teraz do, do tytułu głównego, bo to się wiąże bezpośrednio od tych amerykańskich obligacji przez słabość dolara, jego zagrożenie. Mianowicie tytuł brzmi Wang I, a dokładnie Wang i Baba Wanga. No nie jest to dokładnie jego własna baba, ale obrazuje pewien tutaj stan. Przypomnę, że Wang Yi to jest czołowy dyplomata chiński, który ostatnio bardzo się angażuje w rozmowy w różnych tutaj zakątkach bliżej Europy. Rozmowy z Białorusią przykładowo często bywa w Moskwie i oni się wzajemnie wszyscy odwiedzają. Ostatnio szczególnie to było aktywne w obszarze białoruskim, ponieważ tutaj Białoruś zostaje wciągnięta bezpośrednio w strefę wpływów chińskich. Szeroko wywiad był relacjonowany właśnie z, z gospodarzem białoruskim głównym który widzi olbrzymi potencjał we współpracy z Chinami. I co właśnie trochę śmieszne, bo niestety jednak prawdziwe, to już nie Polska jest w centrum Europy, lecz Białoruś. I tamtędy też prawdopodobnie będzie przebiegał hub handlowy chiński wobec no, niechęci Polski do bloku BRICS, czego na pewno nie umieszka wykorzystać yy, Łukaszenko. No on w, po części wykorzystuje moment, a po części jest zmuszony do takiego działania przez swojego starszego brata z, yy, na Kremlu który chyba go wysłał po prostu na misję do, do Pekina, aby dograć szczegóły, bo, bo nie ma gospodarczo innego wyjścia, bo jest objęty sankcjami gospodarczymi. Grozi mu reżim change, już planowany na ostro i nawet prezentowany w Warszawie w zarysach takich partyzanckich. O tym się otwarcie mówi, że Polska i nasi sojusznicy, sąsiedzi głównie z państw bałtyckich, no, szykują kolorową rewolucję na Białorusi przy pomocy czynników oddolnych, czyli takiego pospolitego ruszenia quasi partyzanckiego. O tym się otwarcie mówi, że to nie są żadne ruchy niepodległościowe typu demonstranci, z tymi. Łukaszenko po prostu radzi sobie siłami policyjnymi, armatkami wodnymi i kazamatami, bo tych wszystkich ludzi wsadza do więzienia. I tutaj mamy przykłady chociażby pani Ciechanowskiej, mąż siedzi w więzieniu. Poczobut po, po dostał 10 lat zdaje się ostatnio za niewinność. I wszyscy inni dysydenci bezpardonowo są wsadzani za kratki, więc z tym sobie Łukaszenko doskonale radzi. Więc tak zwana demokratyczna opozycja na Białorusi została spacyfikowana. Zostaje metoda partyzancka, o czym teraz, bo to było planowane od dawna, ale o tym otwarcie nie mówiono. Mówił o tym sam Łukaszenko i mówił o tym Putin, że takiego typu ruchy dywersyjne NATO. Przygotowują i implementują i y, y, y, starają się chociażby z, y, stworzyć grunt y, y, w Rosji samej, a w, sz, szczególnie na Białorusi. I to były tak zwane teorie spiskowe, teraz okazały się prawdą, że istotnie, u nas tego typu ruchy się przygotowuje, nawet jest plan konkretny i chyba nawet sfinansowany na takie pospolite ruszenie partyzanckie o sile 200 tysięcy ludzi młodych, opierających się głównie na, na licznej diasporze białoruskiej. Ja ich tu widzę na ulicy, znam kilka osób z tego, z tego środowiska. Wielu młodych Białorusinów na zasadzie umów dwustronnych na przykład studiuje w Polsce i traktuje to jako co? Jako okazję do ucieczki z kołchozu. Słusznie. Łukaszenko słusznie korzysta z tej furtki. Część z tych młodych ludzi wypycha za granicę, podobnie jak myśmy wypchnęli dużą liczbę młodzieży na przykład na zmywak do brytyjski. On w ten sposób ciśnienie społeczne obniża, bo wszyscy młodzi gniewni, którzy nie widzą przyszłości, zawsze mogą wyjechać chociażby na stypendium do Polski i będą tu studiować z pomocą państwową, polską i białoruską, bo Białoruś do tego dopłaca także. Więc no, widać tutaj pewną ambiwalencję tego systemu Łukaszenkowskiego, że on jest taki ostry zakapior i się, nie, że tak powiem, z nikim nie patyczkuje, ale tych, którzy są cicho i i nie protestują, no to też nie robi im krzywdy. Tylko jest warunek właśnie taki, żeby nic nie mówili. Mają trzymać gębę na kłódkę. No to tak wygląda, więc w Polsce jest spora, zwłaszcza młodzieżowa diaspora białoruska, liczna. Ich można wdrożyć i wyszkolić i, że tak powiem, zapalić do tych działań, no bo młodzi ludzie są chętni i aktywni. No i to się właśnie dzieje u nas. I to jest wielce niebezpieczna zabawa, uważam. No ale skoro się już odbywa, no to druga strona nie jest bezczynna i widząc te zagrożenia, no próbuje sobie z tym poradzić. Łukaszenko ma umowę z Moskwą o wzajemnej pomocy obronnej, prawda? Czyli to jest właściwie, Białoruś jest już w sensie militarnym częścią Federacji Rosyjskiej, no ale zachowuje pozory formalne niepodległości i Łukaszenko sam za siebie jako ten mini dyktator jest odpowiedzialny. Na tej zasadzie, że jeżeli się on nie obroni sam, no to Putin przecież nie będzie wszystkiego dla, dla niego poświęcał. Tak? Nie rzuci się w ogień za nim. No ty, tak no to całą działa. Pewnością nie. Tutaj, tutaj nie ma yy, przebacz, więc Łukaszenko musi sobie radzić. I co on robi? No dostał propozycję nie do odrzucenia, skoro sam sobie gospodarczo nie, nie radzi, bo nie jest w stanie zapłacić rosnących rachunków za drożejącą ropę i gaz rosyjski, a od, od nich jest uzależniony. Ma embargo gospodarcze na eksport, prawda, podobnie jak sam jak sama Rosja. Czyli no właściwie no, no jest w sytuacji bardzo słabej, bo Rosja ma atuty właśnie w eksporcie minerałów, które może na czarnym rynku chociażby określną drogą sprzedawać, obchodząc sankcje. A co zrobi Białoruś? No jest właściwie no, zamknięta w, w takim no, no w kotle, tak? za żelazną kurtyną. No i jest kłopot. No i wyjście jest proste. Założyć, że tak powiem, filię większego brata z Azji, czyli chińską, montownię, tak? Na przykład ciężkich tak. maszyn, na przykład jakiejś tam technologii, która jest objęta embargiem w Europie. No i produkować. W, I przecież. Przykładowo mała... ciągniki gąsienicowe. Ale mała Szewisze, zobacz. Czy. czy... Unia Europejska i Polska w szczególności zamknie szeroki tor w Małaszewiczach, łączący Europę Zachodnią z Azją i z całymi Chinami, dlatego że nie lubimy Łukaszenki? Oczywiście tego nie zrobimy. No bo też ten ruch tranzytowy nas zaopatruje przecież na przyjeżdżają kontenery. No i my, my z tego korzystamy. Chiny jako fabryka świata nie skończą się dzisiaj z powodu embarga na Rosję. Z pewnością nie. I tutaj widać powoli, bo tu jest kilka, kilka zjawisk jednocześnie. Przede wszystkim to, że krystalizują się sojusze. To, co jeszcze nie tak dawno było płynne, czy pod znakiem zapytania, że to były jakieś umizgi, podchody, to już nie są podchody. To już widać, kto po której stronie stoi. Grupa BRICS ma 20 aspirujących członków na ten rok. Będzie posiedzenie tam zarządu tej całej organizacji w, w sensie, żeby przyjąć y, tych nowych aspirujących, bo każdy z tych y, narodów i krajów to jest y, spory rynek y, zbytu, bo to są zwykle duże kraje, chociaż i małe też. Nie chcę to, to będzie latem bodajże. W sierpniu. Wczesnym latem. Czyli tak czerwiec? Macie, coś koło tego. Nie wiem na pewno, ale, y, ale to już dosyć niebawem, bo Praktycznie oni są już wszyscy po rozmowach, są posłowie. E, niespodzianką jest Arabia Saudyjska. E, Turcja tutaj także aspiruje, będąc między wschodem a zachodem, ale jednak spozierając na daleki wschód, ponieważ już widać, e, gdzie ci gospodarczy wygrani siedzą, bo to zdecydowanie jest po tamtej stronie. Tutaj wszyscy na siebie nakładają sankcje takie czy inne. E, i właściwie mamy ten amerykański koszmar i chiński sen. Widać zamianę ról, bo jak dotąd Stany Zjednoczone były tym wiodącym hegemonem pod względem i gospodarczym, i militarnym, potrafili sobie wszystko dopilnować. Tak teraz wobec różnych problemów i obrotu spraw na świecie słabną. Za to grupa BRICS coraz bardziej jest scalona. Co więcej, konkurencja walutowa pojawiła się w bardzo wyraźny sposób i to już widać, że te działania już są poza strefą testową. Tam już faktyczne transakcje zachodzą w poszczególnych walutach. Kwestie wymienialności na, na kruszce też już są brane pod uwagę, ale przede wszystkim liczy się obrót towarami energetycznymi i surowcami produkcyjnymi. Także... Dużo się dzieje po tamtej stronie. Widać, że tam żwawo biznes się kręci. Przeciwników Putina raczej nie ma po tamtej stronie. Albo są tacy, którzy go przemilczają w tym zakresie, albo wstrzymują się od głosu w sposób uprzejmy, w sensie, że rozumieją jego tutaj działania. Przekłada się to oczywiście na gospodarkę w dużej części świata, bo bo to się robi bardzo zwarty blok gospodarczy. No, udało się Putinowi, to trzeba przyznać mu. Znaczy, trzeba docenić sukcesy, które są inne, które są naszymi porażkami. Bez tego nie będziemy mogli iść do przodu. Jeżeli będziemy ukrywać nasze błędy i porażki, nie możemy się naprawić. To jest bardzo starożytna reguła chińska. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest umiejętność przyznania się do porażki. Bo to jest podstawowa zasada uczenia się. Droga do sukcesu jest trudna. Nie uzyskuje się go nigdy w jednym kroku. Najczęściej wymaga to długotrwałego wysiłku i po drodze zaliczania porażek. Każda z nich rozgrywa się według tego samego schematu. Trzeba ją przeanalizować, znaleźć błędy, je wyeliminować, pokonać te słabości. Wobec tego, z tego wychodząc, no to, to są też podstawy, że tak powiem, sztuki walki z podręcznika chińskiego. O wiele ważniejsze jest rozpoznanie własnych słabości, niż siły swojego przeciwnika. To jest podstawa. Jeżeli ktoś nie zna swoich słabości, to przegra zawsze. Tak sący mówi i to zawsze się do tej pory sprawdzało. Więc zrozumienie, rozeznanie swoich słabości jest warunkiem sine qua non tej zabawy. Dlatego, jeżeli Putin skutecznie to rozegrał przeciwko nam, bo jesteśmy w bloku przeciwnym, tak, to należy to rozważyć i zrozumieć, co się stało a stało się coś bardzo złego z naszego punktu widzenia, szczególnie z punktu widzenia strategii, którą Polska niewolniczo obrała pod dyktandą Ameryki. Mianowicie Putinowi udała się opcja zero, polegająca na tym, że już właściwie wygrał konfrontację, bo w towarzystwie, które stworzył, czy do którego się przy wiązał, albo które koalicję, koalicji, którą gospodarczo, że tak powiem, utworzył razem z Chińczykami, nie ma przeciwników. Jak sam powiedziałeś, tam są y, y, jego zwolennicy albo y, partie neutralne, którzy mówią, nas to nie interesuje. Czyli, że... Indie, Indie przykładowo. To jest największy jego ten sojusznik, którego Amerykanie próbowali już wielokrotnie przekabacić na swoją stronę i za każdą, za każdą taką próbą dostawali mocnego plaskacza od y, ministra spraw zagranicznych Jay Shankara. Polecam posłuchanie tego człowieka. Bardzo wybitna osoba na firmamencie, że tak powiem, dyplomacji. O w ogromnej wiedzy. Y, do, I też... Y, powiedziałbym bezstresowo, potrafi się rozprawić z niektórymi pytaniami mówiąc prosto w oczy jak jest i się wcale tego nie wstydzić, bo nie ma czego. No, to, to wiele mówi o przyszłości świata, jak, do którą stronę to zmierza. Blok BRICS jest na, w początkowej fazie budowania, jest słaby w sensie infrastrukturalnej, rozbudowy w sensie tych, no, te, tego całego technicznego anturażu, jak to działa, nie? Bo tu jest wiele krajów, każdy ma inne interesy, rozbieżne i ten, wiele animozji lokalnych i tak dalej, wiadomo, to, ale strategiczny cel, który temu przyświeca, jest jak najbardziej nośny. Oni się wszyscy mogą wspierać ze sobą różne drobiazgi, ale mają wspólny interes. I ten wspólny interes jest tak czysty, jasny i czytelny dla wszystkich, że właściwie nie ma wątpliwości, że tam trzeba być i trzeba robić interesy, iść do przodu, a to, że troszeczkę się różnimy, to każdy może troszeczkę inaczej się ustawić. Tak. Dominuje motto lepszy handel niż wojna. Jak najbardziej. To zawsze tak było. I ja tu pod tym względem no, no, jestem zwolennikiem w stu procentach, bo... W tej zasadzie nie ma niczego podejrzanego i złego. Nie ma. nie można się co do tego spierać. Że... Tutaj bym, tutaj bym e, zacytował właśnie zestawienie dwóch pojęć. E, konsumpcjonizm i konfucjonizm. Konfucjonizm no, oczywiście to jest z, z błędem literowym, bo to jest konfucjonizm, ale żeby to brzmiało, tak bardzo podobnie, ale jakże inaczej w znaczeniu. Zachodni konsumpcjonizm jest czymś zupełnie przeciwnym do konfucjanizmu, który opiera się, jest to w ogóle system filozoficzno-społeczno-etyczny, 500 lat przed naszą erą wymyślony przez konfucjusza. On się śmiesznie nazywał Kung Fu Cy. Mianowicie opiera się na tym, że człowiek powinien posiadać pewne przymioty charakteru z jednej strony oraz realizować pewne powinności i relacje międzyludzkie. Te cechy charakteru to powściągliwość, skromność, rozsądek, bezstronność, sprawiedliwość, przyzwoitość oraz, bardzo ważna rzecz, zdolność rozpoznawania zła. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązki i rytuały i powinności, które taka osoba spełniająca warunki tej filozofii powinna wypełniać, to przede wszystkim nakazy tradycji, obyczaje i relacje między ludźmi. W takich ujęciach jak rodzice, dzieci, mąż, żona, rodzeństwo, władca poddany oraz przyjaciele. To są dosyć sprytnie i mądrze dobrane relacje, bo obejmują praktycznie wszystkie pozytywne struktury społeczne, w których ludzie żyją. I wiąże się z tym poczucie y, takiego godziwego życia, kiedy realizuje się zalecenia y, tego systemu etycznego. W przeciwnym razie traci się twarz, a utrata twarzy, y, czyli przyzwoitości y, w społeczności y, azjatyckiej, no to jest kompromitacja i to się przekłada także i na gospodarkę i na kwestie militarne. Dlatego też to, co nieraz podkreślałeś, nie można y, osób z Azji obrażać wielokrotnie i bezgranicznie. Oni kiedyś będą musieli na to w taki czy inny sposób zareagować. Najczęściej y, jest to reakcja y, dosyć dobrze ukartowana w związku z tym, że Chińczycy mają 5000 tysięcy lat y, tradycji nie jest to pięć tysięcy lat marksizmu. Niemniej jednak ciągłość państwowa tam istnieje i przekłada się na olbrzymią dziejową cierpliwość. To, to widać. Jest to aż groźne w pewnych miejscach. Natomiast takie są właśnie założenia tego nurtu filozoficznego. I z drugiej strony zestawiając właśnie kulturę zachodnią, czy w pewnym sensie antykulturę, no to mamy rabunkową gospodarkę, e, brak, brak honoru, e, konsumpcję bez, bez umiaru, e, nieprzyzwoitość, niesprawiedliwość, unikanie nazywania zła po imieniu. Oczywiście to nie wszyscy, to ja tutaj nie chcę generalizować. Niemniej jednak e, ta kultura e, nowoczesna, e, konsumpcjonistyczna, e, Marketingowa, w takim najbardziej płytkim i e, nędznym wydaniu taka właśnie jest. W związku z tym mamy tutaj zderzenie tych dwóch modeli życiowych. Jakiż może być wynik takiej konkurencji? No, mówisz o wojnie kulturowej, to na pewno jest, stanowi ona przedłużenie, uzupełnienie i tło e, tych zmagań które się odbywają w sensie finansowym i militarnym. To jest pewien pakiet. No. Grupa G7, czyli te państwa rozwinięte, chylące się obecnie w swoim rozwoju ku upadkowi, bo wyczerpały wszystkie już możliwości witalne, w sensie ekspansji, gospodarczej, finansowej, więc musi nastąpić jakiś reset tego i stworzenie nowego systemu. Państwa tak zwane rozwijające się, czy aspirujące do dobrobytu, oczywiście nie chcą wchodzić w buty swoich niedawnych kolonistów i słuchać ich dyktatu kiedy ewidentnie widać, że ten system się zapada. Chcą stworzyć inny, bardziej sprawiedliwy. No i te aspiracje są absolutnie zrozumiałe. Więc no, jest ciekawy moment. Ja, nawet można wskazać pewien harmonogram taki rozpisany na lata, jak to się będzie rozgrywało. I jest niemal pewne, że to, to główne przełożenie, ta główna wajcha będzie przedstawiona w związku z narastającym jawnym antagonizmem gospodarczo-finansowo-militarnym, we wszystkich kierunkach, na wielu poziomach, ta, no, to, ta, te animozje ujawnią się w świecie, że tak powiem, powszechnym, czyli w mass mediach dla masowego odbiorcy, bo dla fachowców i bystrzejszych obserwatorów one nie są żadną tajemnicą już od wielu lat, ale to narastało powoli. Natomiast zjawiska te lawinowe, takie właśnie masowe, tym się charakteryzują, że one mają dodatkową dynamikę taką wybuchową, że dochodzimy do pewnego momentu i pojawia się przemiana fazowa, że zaczyna się zupełnie nowy etap, no bo wszyscy wiedzą, że jest co innego. Na tej zasadzie. I to czasami się odbywa do, do, dosłownie z dnia na dzień. Tego typu I zjawiska. To są bardzo groźne momenty w dziejach ludzkości, trzeba przyznać. Bo tak to jest. jest tego jawiska... typu jak rewolucja francuska. No, i na... panika na Giełdzie to jest w jednym konkretnym wymiarze tego typu zjawisko porównywalne. My mówimy o zjawiskach społecznych, społecznych w sensie makro czyli konfrontacji światowej, więc to, to może yy, mieć o, o wiele szerszy wymiar yy, rozległość i reperkusje. O takiej, że, takich sprawach mówimy teraz, że no, coś się stanie w tym roku potężnego, dochodzimy do, do, do tego progu, to nie będzie tylko jedno wydarzenie, ale cała ich seria, no i będzie ciekawie, ja przygotowuję taki webinar na ten temat dla, dla powiedzmy sobie spekulantów, jak to mniej więcej będzie wyglądało, także tutaj krótko zareklamuję. Niebawem będzie ogłoszenie w tej sprawie, no bo tej wiosny trzeba będzie podejmować ostatnie decyzje o pozycjonowaniu, co zrobimy, co będzie dalej. I od tego będzie zależało prosperity no wielu przedsięwzięć i także życiorysów, tak bym powiedział. Więc warto się nad tym głębiej zastanowić. Widzimy starcie tytanów. Bierzemy w tym udział niechętny, no bo nas po prostu popychają z jednej strony i z drugiej. I musimy to robić. No, ostatnia wizyta Bidena dała wiele do, do, do myślenia co bystrzejszym obserwatorom, że no, my możemy tutaj oponować się, zgadzać albo nie zgadzać, ale jesteśmy obiektem manipulacji po prostu. Ktoś nas posuwa tak jak pionki na szachownicy. Taki jest fakt. To bardzo przykry fakt. On ma nawet znamiona takiego cyrku Monty Bajdona, ponieważ to... Całe wystąpienie i te wszystkie rzeczy, to bym może zacytował pana doktora Artura Bartoszewicza, którego pozdrawiam serdecznie. Wczoraj widziałem jego występ u Atora. Bardzo odważny człowiek, jeżeli jest gotów takie tezy twierdzić. To ci, którzy nie wiedzą po nazwisku, to jest ten pan, który zrugał Pawiana w czerwonym krawacie w Polsacie za to, że jest wyznawcą religii ukraińskiej i praktycznie jest samowystarczalnym redaktorem. Jakby mu jeszcze lustro postawić, to by w zupełności nic już mu nie potrzeba było. No więc tenże pan doktor należy do nielicznych osób, które teraz już widać, że zdecydowanie dają odpór fałszowi i tym wszystkim fikcyjnym, cyrkowym sztuczkom politycznym, które praktycznie nie mają żadnego związku z prawdą. Tak samo wizyta Bidena była praktycznie tylko takim wystąpieniem przed kamerami w, w żółto-niebieskich światłach z jakimś dżinglem w tle. To zupełne slogany, nic nieznaczące. Natomiast wiadomo, że gabinetowo Polska dostaje bardzo konkretne i kosztowne zadania które nas będą y, kosztować, myślę, przez długie, długie lata. Kto wie, czy nie pokolenia, y, bo taka tutaj właśnie rola jest. I y, pan doktor Bartoszewicz podkreśla to, że jesteśmy absolutnie państwem zależnym, które realizuje nie swoją politykę, y, nie swoje interesy, a wyłącznie polecone zadania. To chyba dla każdego, który jest obserwatorem, nawet niekoniecznie bardzo uważnym, ale przynajmniej od czasu do czasu wiążącym faktem widać, że działamy na własną szkodę, na szkodę naszej gospodarki, naszego narodu. To nie znaczy, że nie trzeba pomagać humanitarnie. Natomiast... Przykłady były podawane tego rodzaju, że jeżeli daje się jakąś tutaj militarną pomoc konkretną, należy przynajmniej po stronie winien wpisać jakąś liczbę, którą oczywiście można umorzyć, jeżeli będzie taka potrzeba, czy jakieś powody zaistnieją. Natomiast jeżeli to umorzenie, tak robią mocarstwa, jeżeli dają komuś umorzenie, tak jak Polska dostała kiedyś umorzenie z klubu paryskiego i z klubu londyńskiego, jeżeli chodzi o pożyczki, to bardzo konkretne tutaj ustępstwa z naszej strony poszły. Otwarcie gospodarki i tak dalej. Wiadomo, czym to się skończyło za czasów Balcerowicza. Zostaliśmy opanowani w bardzo szybkim tempie przez bogatych, no już nie powiem partnerów, bo to raczej giganci z Zachodu, którzy nas tu szybciutko poukładali po swojemu. Tu bardzo wiele jest tematów z tym związanych. Coraz więcej osób na eksponowanych stanowiskach odważa się zauważyć prawdę, że Ukraina broni siebie. My po to wstępowaliśmy do NATO, ażeby być bronieni. Natomiast jeżeli Ukraina nas broni i aspiruje do wejścia do NATO, kiedy my już w tym NATO jesteśmy i nie czujemy się bronieni, no to jest tu logiczne jakieś faux pas, dosyć grube, tu akurat Modzelewski się posłużył takim porównaniem. Także powolutku ta zasłona opada. Widać, że no, no Putin nie uciekł do Argentyny ani razu, chociaż już niektórzy twierdzą, że jest pięć razy to zrobił, pięć razy umarł, że Rosja cofnęła się za Ural. To wszystko widać, że teraz zaczyna zgrzytać. Niestety, no prawda, wcześniej czy później zarówno w tematach gospodarczych, jak i militarnych wychodzi na wierzch i wtedy szok jest bardzo wielki. Yy, niestety to wszystko jest jeszcze przed nami. Yy, tyle, że ja myślę, nasi słuchacze są już na to przygotowani wystarczająco w dużym stopniu, yy, także yy, nie będą tych rozterek przeżywać, co publika popularna, która tylko włącza telewizor czy, czy stacje radiowe Pospolite, gdzie o tym się prawie nie mówi? Trzeba uwzględnić, że najważniejszy cel strategiczny, przyświecający imprezie kijowskiej z punktu widzenia zachodu, czyli strategii amerykańskiej, jak mówi zarówno dobiegający kresu kadencji Jens Stoltenberg, jak i oficjele ze Sztabu Generalnego Pentagonu, ten generał Myli Vanilli na przykład. Ale tam wiele innych postaci politycznych to potwierdza, razem z Bidenem, którego nie do końca zawsze można zrozumieć, więc biorę go zawsze w, w, w nawias. Bez potwierdzenia innych źródeł po prostu nie, nie do końca traktuję to poważnie, ale to potwierdzenie jest i sygnał jest całkowicie jednoznaczny. Celem z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Natowskiego wojny z Rosją na terenie Ukrainy, bo to w końcu jawnie się teraz sformułuje w, te, w tych czytelnych, krystalicznych słowach, co dla mnie nie jest żadnym nowym, bo ja to wiem od ośmiu lat ponad, a nawet dłużej, że coś takiego jest planowane. Od pierwszego tygodnia Majdanu to było dla mnie oczywiste. Wojna proksi, wojna zastępcza toczona z Rosją, przez NATO na terenie Ukrainy ma na celu osłabienie Rosji. Osłabienie Rosji, to się jasno mówi. Czyli po pierwsze, Ukraina jest tutaj pionkiem w grze i jest ofiarą tej całej zabawy. Już niezależnie od tego, kto kogo zaatakował. Przecież ona jest, została zaatakowana militarnie przez Rosję. To jest fakt historycznie podważalny. Ale jest ofiarą nie tylko agresji ze wschodu, jest ofiarą strategii, która umieszcza ją w roli mięsa armatniego, służącego do osłabienia Rosji. No bo to mówi czytelnym tekstem Jens Stoltenberg i inni oficjele, więc tutaj ja nic nie, nowego nie odkrywam. Co, jakie z tego wnioski wypływają dla nas, jako dla sojusznika i dawcy kapitału i pomocy wszelkiego rodzaju, bo jako państwo jesteśmy na podstawie dziwacznej treści y, umowy zawartej pod koniec 2016 roku z rządem Ukrainy, zobowiązani do udostępnienia zasobów państwa y, polskiego na rzecz Ukrainy bezpłatnie? Tak, to jest prawda. Oj, i tak. To, to, I w jakim to świetle i w jakim kontekście, to, i w jakiej perspektywie stawia to nas, obywateli tego państwa. Jesteśmy obecnie obywatelami poluriny. To nie jest już Polska. To jest polurina. To jest Unia dwóch krajów, z których jeden znajduje się w stanie wojny z Rosją, wojny zastępczej, gdzie. Rozgrywane są interesy Sojuszu Natowskiego, a tak naprawdę interesy Stanów Zjednoczonych z Rosją. I celem nie jest pokonanie Rosji jako takiej i zbombardowanie jej at atomowo, bo to, to, to się nie mieści w ogóle w żadnym scenariuszu. Jest to wykluczone i to wszyscy powtarzają zgodnie. Tu nie ma co do tego wątpliwości. Ma to być wojna konwencjonalna o ograniczonym zasięgu, czyli ogromne nakłady ludzkie, w sensie życia ludzkiego, finansowe i wszelkie inne z tym związane. Wojna typu I wojny światowej i II wojna w okopach, wojny pancernej, i tak dalej. To są ogromne nakłady, ogromne straty idące na pokolenia. Tak? To się wszystko ma tu rozegrać po to, aby osłabić Rosję. Pytanie zasadnicze. Dlaczego się osłabia? W jakim celu? Czemu ona jest taka zła? Z dwóch powodów. Dwa, jest ich wiele, ale dwa zasadnicze, które teraz najważniejsze się rozgrywają w Waszyngtonie to jest plan już mający co najmniej cztery dekady w realizacji, plan amerykańskich naokonów. tak jest ich plan, podbój ekonomiczny Rosji poprzez jej osłabienie i infiltrację wewnętrzną, wykorzystanie jej zasobów surowcowych po to, żeby zbić na tym majątek i, i, i dalej na tym prosperować. Taki jest plan na okonów. I drugi, ważniejszy, który mam nadzieję będzie realizowany jako wiodący, to jest plan konfrontacji ze światem upadającego mocarstwa, cofającego się mocarstwa Stanów Zjednoczonych wobec rosnącego w siłę antagonisty, czyli Chin. Rosja tutaj jest słabszym partnerem, jest, takim, jest taką zawadą na drodze. Rosja, która się na kontynencie eurazjatyckim wiąże gospodarczo i politycznie i też w części militarnie z Chinami, no to jest podstawowa przeszkoda w, w zamierzeniu rozegrania koniecznego boju. On nie musi być militarny albo nie tylko militarny i nie głównie militarny z Chinami powinien być zasadniczo monetarny, gospodarczy, finansowy o utrzymanie dominacji, a przynajmniej o utrzymanie strefy wpływów na półkuli zachodniej przez Stany Zjednoczone. Takie są założenia w konfrontacji na Pacyfiku z Chinami, których ambicje rosną. Chińczycy to jasno formułują, chcą zdobyć pozycję mocarstwa światowego o zasięgu globalnym gdzie wszędzie na świecie gdzie są chińskie interesy, państwo środka będzie je egzekwowało i realizowało. Czyli będą faktycznie tak planują, będą adwersarzem dotychczasowego hegemona, bo po prostu mają zamiar go z tej pozycji hegemona światowego zdetronizować. O, tutaj bym wtrącił się, jaka jest postawa Chin wobec różnych gruźb Stanów Zjednoczonych, to widać było ostatnio w aspekcie dostaw chińskiej broni do Rosji, gdzie Blinken tutaj pogroził palcem, że jak Chińczycy zaczną dostarczać broń, no to wtedy nałożone zostaną sankcje. Na co chiński notable, chyba właśnie Wang powiedział, że Chiny są państwem suwerennym, wiedzą co sobie mogą tutaj robić w tym zakresie i będą dostarczać broń temu, komu będą chcieli. Praktycznie w dwóch czy trzech zdaniach odpowiedział. Widać, że zdecydowanie czują się mocniej niż jeszcze 10 lat temu. To poczucie siły sukcesywnie wzrasta, więc Stany Zjednoczone widząc że czas nie gra na ich korzyść, będą próbować y, znaleźć tą konfrontację, możliwie skutecznie y, na własną korzyścią rozegrać. Tym bardziej, że y, wewnętrznie stany są coraz słabsze wobec różnych konfliktów politycznych. Y, dwie partie walczące ze sobą, demokraci są już tak skompromitowani, że już niektórzy y, senatorowie y, nie chcą kandydować dalej. I idą na emerytury nierzadko wcześniejsze. Jest taka y, możliwość, że powstanie trzecia partia, która jakoś będzie odświeżać tą scenę polityczną w Stanach. W Anglii ten, tę te krótką żołnierską, męską rozmowę z Blinkenem odbył się odbył bodajże w, w Monachium. Tak, w Monachium. Tak, na konferencji tak. pokojowej notabene. Więc bardzo dobre, to, doborowe towarzystwo. No i e, też tematyka y, y, bardzo ważka, prawda? W rocznicę napaści Rosji na Ukrainę to się bardzo dobrze spinało, te, te wypowiedzi te, o groźbach nałożenia embarga całego świata y, rozwiniętego na Chiny, jeżeli te będą dostarczały broń, jakąkolwiek pomoc. Rosji w wojnie ukraińskiej, no to Chiny zostaną objęte podobnym embargiem jak sama Rosja. No co właśnie Wang odpowiedział bezstresowo. My jesteśmy państwem suwerennym i nie słuchamy żadnych poleceń. I tutaj te groźby są nie na miejscu i tyle. Realizujemy własną politykę. Więc zobaczymy, czy będą sankcje na Rosję, bo Amerykanie zabiegają o stworzenie takiej koalicji cichej, już nie tylko z, złożonej z Australii. Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Holandii. Chodzi tutaj głównie o embargo na zaawansowane technologie, o te maszyny do produkcji półprzewodników na Tajwan i tak dalej. Chodzi o szeroką koalicję G7 przeciwko Chinom, bo one pomagają w wysiłku militarnym Rosji na Ukrainie. Na szczęście Komunikaty z amerykańskiego wywiadu mówią, że nie mamy żadnych dowodów na, na razie. Mamy dowodów na to, żeby Chiny dostarczały broń Rosji, którą wykorzystuje na Ukrainie, ale wiemy natomiast, mamy mocne przypuszczenie, że Chiny się do tego przygotowują, bo faktycznie trwają rozmowy i na ten temat między Moskwą a Pekinem. Więc bardzo drażliwa sytuacja i bardzo gorący moment. Ciekawe, jak to się rozwinie, bo wiadomo, że decyzja do nas nie należy. Zobaczymy, co zrobi Si. Wang Yi to jest taki nadminister spraw zagranicznych, bo te funkcje sprawuje kto inny, młodszy z młodszego pokolenia, bardzo energiczny człowiek. Natomiast Wang jest człowiekiem, do specjalnych poruszeń ja bym powiedział, że to jest minister spraw zagranicznych w czasach wojny. Taką dostał robotę, bo jest starym wyjadaczem MSZ-u i jest stałym członkiem Komitetu Centralnego tej, tej ścisłej grupy kierowniczej, czyli Komitetu Politycznego. To jest człowiek, który po prostu jest odpowiedzialny za formułowanie i realizację polityki zagranicznej Chin w wymiarze globalnym. On, on formułuje strategię i jej pilnuje, więc to jest ten człowiek, do którego idzie się z najważniejszymi kwestiami, których nie rozstrzyga też sam prezydent, przecież jednoosobowo, tylko to wszystko odbywa się kolegialnie w biurze politycznym. Czyli w niektórych sprawach Wang jest ważniejszy od prezydenta. No bo jest po prostu, ma większą wiedzę w, w tych sprawach. Czyli jeżeli on się gdzieś pojawia, to może być, możemy być pewni, że chodzi o moc, duże sprawy i o poważne i tu nie ma żadnych żartów. A jeżeli coś powie, zwłaszcza jeżeli to jest kontrowersyjne tak w tym wypadku, no to możemy mieć pewność, że ten facet wie, co mówi. Także tutaj częściowo dochodzimy do tego, co mówi Baba Wanga. Nie jest to jego żona. W każdym razie Widać, że są tutaj początki decydującego starcia na, na linii gigantów. Jest to starcie przede wszystkim teraz finansowe, gospodarcze. Żelazna kurtyna się buduje, coraz mocniejsza. No i widać, że to zacietrzewienie postępuje. Nie ma tutaj woli porozumienia ze strony zachodu, zdecydowanie nie. Jest tylko pochukiwanie groźby, różne przytyki i nieustannie wbijane szpileczki. Także nie skończy się to dobrze. Ktoś komuś będzie musiał jakoś przywalić, że tak powiem, lub go przyblokować, bo to nie jest też powiedziane, że koniecznie trzeba wykonywać frontalny atak, żeby kogoś podstawić, postawić pod ścianą. Po prostu można go... Tak obłożyć różnymi blokadami, że nie zipnie. Efekt jest dokładnie ten sam, a jest humanitarnie. Widać, że Chińczycy celują raczej w takie mocne pociągnięcia gospodarcze i blokady. Widać, że mają to przemyślane. No, jak to się skończy, ja nie wiem, bo, bo to jest jakby takie. Jest taki klimat tajemniczości wobec tych wszystkich pociągnięć. Nie wszystko wiadomo, mało co jest oficjalnie powiedziane, natomiast czuć tą atmosferę, że zagęszcza się sytuacja i że ona wcześniej czy później dojdzie do spięcia. Decyzje podjęto, te najważniejsze decyzje co do budowy bloków, sojuszników i tak dalej. był rok. To była gorączkowa gonitwa przedstawicieli dyplomatycznych po całym świecie. Te, te, te wszystkie spotkania, różne tam dyskusje, uzgodnienia dwu, wielostronne i te konferencje. Właściwie nie nadążaliśmy, żeby t, t, t, temu się przyglądać. Obecnie, teraz, na początku tego roku już wiadomo, że linie frontu zostały zarysowane linie podziału świata i one już chyba takie zostaną. Teraz już tylko zostaje pozycjonowanie graczy do dużego rozdania i tutaj wojna światowa wspominana przez wielu ludzi na razie na szczęście nie jest na bliskim planie, bo ona najszybciej może się rozpalić tak na, na, na duży szachownicy za kilka lat, może za trzy lata, cztery, rok 2027. W takim, takiej perspektywie, dlatego, że najważniejsi gracze nie są jeszcze do niej gotowi, ale w związku z tym, że Amerykanie tracą, że tak powiem, poparcie i ich strategia jako tego słabnącego hegemona musi polegać na przyspieszeniu działań, no to Siłą rzeczy logiczne jest przypuszczenie, że teraz przyspieszą niespodzianki na tych kierunkach, które oni, których mają przewagi po to, aby uformować to, że tak powiem pole starcia i zawęzić możliwości przeciwnikowi do, do przygotowań do tego zasadniczego starcia militarnego. Więc to teraz się musi odbyć. Jakie to są atuty amerykańskie, to przecież wiemy. To są ich finansem, dolar przede wszystkim, czyli wojna walutowa, która w tym roku niewątpliwie spowoduje jakieś paroksyzmy duże, światowe. No bo to jest ich atut. Wiadomo, że piramida długu się zawala, więc trzeba to zrobić w sposób kontrolowany. Ten główny atut. Można wykorzystać, więc trzeba to zrobić, dopóki jest aktywny, tak? No. no, no to już rozumiemy, w którą stronę zmierzamy, tak. Czy będą dalsze eskalacje tutaj gorącej wojny w, w naszym otoczeniu? Bardzo możliwe. Ale niezbyt że tak powiem, straszne w tym znaczeniu światowym, bo no, założenie jest takie, że ta wojenka ma być lokalna, służyć osłabieniu Rosji. Ale po co? To jest to właśnie główne pytanie, ale dlaczego ta Rosja jest taka ważna i taka istotna, że to, no to jest ona ważna i istotna. Wystarczy spojrzeć na mapy, na Globus, że to jest główne zaplecze surowcowe lądowe Chin, tej fabryki świata. Chiny odcięte od surowców albo poróżnione z Rosją, od tym zapleczem lądowym, są w dużej mierze skazane na łaskę, niełaskę, na niepowodzenie, podobnie jak były... 6-7 dekad temu skazana, skazana na niepowodzenie Japonia. Podizolowana blokadą morską od surowców. Także to nie jest nic nowego. Nie dziwię się planistom, że muszą poświęcić Rosję dla dobra konfliktu z Chinami po to, żeby Chiny nie miały odpowiednio sprawnego, żywotnego, zainteresowanego dostawcy na zapleczu. No, takie są prawidła wojny. Więc no, to mnie dziwi. Natomiast dziwi mnie to, to zacietrzewienie i, i, i brak możliwości w ogóle dialogu. Chociaż z drugiej strony, to w końcu, widząc konieczności dziejowe, że zmierzamy w stronę nieuchronnego konfliktu, no to właśnie z punktu widzenia planistów to no to się nie ma nad czym litować, że gdzieś tam gdzieś w jakimś Bantustanie wy, wybuchnie lokalna wojenka i kilkaset tysięcy żołnierzy zginie. Ile no, razy. Były... się nie, nie interesują takimi liczbami. Ale ile razy były takie konflikty w ostatnich trzech dekadach? Było ich pięć co najmniej, o ile ja pamiętam, a można nawet siedem czy dziesięć. Każdy po grube kilkaset tysięcy. Kto o tym w ogóle pamięta? Wojna w Iraku na przykład pierwsza, druga. Taki Syria, Liban, <śmiech> Libia. Ale to tam. są rany, które wciąż krwawią. No, arabska wiosna to generał Clark z, zapowiadał. W siedem krajów, w siedem lat. Jeszcze tam Iran został, prawda? Iran. No, Syria nie jest powalona całkiem na kolana. Owszem, jest zrujnowana, ale y, rządzi tam szef, jak rządził dalej. Czyli zostało jeszcze Iran i Syria z tych. A pięć innych jest już zrujnowanych doszczętnie. Tak, teraz coś może o Bliskim Wschodzie, jak już tutaj skoczyliśmy. Dosyć kuriozalna sytuacja. Oczywiście Izrael i reforma sądownictwa. Te jazdy, które się tam wyprawiają, to jest już naprawdę przegięcie po całości, dlatego że Wszyscy praktycznie są oburzeni na, na urzędujący rząd. Ostatnio nie tylko rezerwiści, ale też żołnierze w czynnej służbie zaczęli podpisywać różne listy i petycje. Tym razem lotnicy, którzy są uznawani za trzon izraelskiej armii. Także szefowie wojsk zaczynają się obawiać, że zjawisko się rozszerzy. Będzie to zły przykład dla młodych żołnierzy. <śmiech> Widać, że opozycja jest już bardzo, bardzo silna. Także nie do końca wiadomo, jak to, jak to w ogóle będzie wyglądać. Ostatnio był taki incydent w miejscowości Huwara Arabskiej. Jest to bardzo ciekawa sprawa, dlatego że był przyczynkiem do olbrzymich protestów na całym świecie, jeżeli chodzi o... To był atak kolonistów izraelskich na miejscowość arabską, palestyńską dokładnie i szeroko jest to wykorzy wykorzystywane jako przykład i rasizmu i e, agresji m, m, poprzez aneksję kolejnych terenów. Natomiast ciekawą sprawą było to, że wszystkie zdjęcia, które udało mi się znaleźć, były z jednego złomowiska, gdzie podpalono samochody. Tam może dwa, trzy domy jeszcze. Natomiast ten ogień był filmowany z dołu, z góry, przez rozbitą szybę, w stronę jakiegoś budynku, od strony tego budynku, ale wszystkie zdjęcia były z tego samego miejsca. Natomiast olbrzymi hałas na cały świat. Ja się zastanawiam, co tam buczy w tym temacie, ponieważ nie było widać żadnych innych scenerii. Natomiast poszła szeroko zakrojona akcja dyplomatyczna i po stronie opozycji, i po stronie rządu. Więc jest to dosyć zagadkowa sytuacja. Widać, że e, waży się tam w ogóle istnienie tego rządu, ponieważ protesty sięgają kilkuset tysięcy, trzystu, czterystu tysięcy w całym kraju, e, o jednej porze organizowane. E, minister Spraw Wewnętrznych e, wyprawia najrozmaitsze harce na ulicach przy pomocy swoich e, policjantów. Zapewne jest to dobrana grupa zwolenników, którzy odpowiednio traktują demonstrantów, wybijając im z głowy wszystkie pomysły nieposłuszeństwa wobec rządu. No, ale sprawa jest nadal nierozwiązana. Prezydent Herzog mówi o granicy upadłości struktur społecznych w związku z, z tą reformą. A sądownictwo, gdyby przeszło rzeczywiście taką reformę, przypominałoby jakieś sądy klanowe, religijne i radę starszych, którzy w sądzie kapturowym wskazują, który z sędziów ma się pojawić na wokandzie, a który jest nieodpowiedni i, i nie myśli prawidłowo. Także ciekawa sprawa. No ja... Podejrzewam, patrząc z daleka, że stało się coś, co do tej pory nie miało miejsca, mianowicie propaganda masowa nie ukrywa bestialstwa, którego było wiele przykładów nieodległej przeszłości, a przeciwnie kreuje te obrazy bestialstwa i rozdmuchuje do rozmiarów niebotycznych, tworząc Obraz skandaliczny właściwie z niczego, czyli z błahych tam rzeczy, które się dzieją tak naprawdę codziennie, bo te wybryki osadników, o których mowa, czyli podpalanie tych gajów oliwnych, rozjeżdżanie buldożerami, jakichś tam wiosek po to, żeby realizować plany całkowicie nielegalnej budowy nowych osiedli stworzyć i zrealizować. To wszystko przecież się odbywało i przy absolutnej ciszy kurtynie medialnej na świecie. To było wiadomo tylko tam, w lokalnych gazetkach. Natomiast na świecie była całkowita cisza. A tu mamy przykład odwrotny. Nadmuchanie jakiegoś lokalnego incydentu, który być może jest nawet całkiem błahy, bo takich rzeczy dzieje się tam na setki, ale do, do niebotycznych rozmiarów przy okazji na marginesie tych walk politycznych o kształt tak zwanej demokracji tam, regionalnej, tego rządu, który no, jest ewidentnie fundamentalistyczny, klanowy i, i, i taki, no, religijny stricte i przeciwko niemu protestują nie tylko tamtejsi mieszkańcy i też niektórzy urzędnicy i też coś światlejszy obywatele chociaż ze, ze służb mundurowych, prawda? To jest do tej pory no, niebywałe zjawisko, to się do tak. tej pory nie zdarzało. Takie akty posłuż... nie, obywatelskiego nieposłuszeństwa wśród służb mundurowych, coś nie, niebywałego. No i ta akcja ma zakres międzynarodowy, bo zauważ, że w tym uczestniczą na przykład New York Times i inne wydawnictwa no też mające spory sporą, że tak, powiem, spory ryt etniczny, tak bym powiedział, oględnie. 120 najznakomitszych działaczy żydowskich ze Stanów Zjednoczonych napisało też taką odezwę, że po prostu mają już dość tej dewastacji państwa, które przecież jest wspólną własnością i tak dalej. Tutaj parę, parę frazesów było do tego dołączonych. Niemniej jednak widać, że sprzeciw jest olbrzymi. Przy okazji okazało się, że minister spraw wewnętrznych dostał wilczy bilet z diaspory brytyjskiej. To też po latach wyszło, że on już tam kiedyś bywał i powiedzieli mu właśnie ziomkowie, żeby się stąd zabierał czym prędzej bo okrywa ich hańbą, że jest rasistą, rewizjonistą i w ogóle nie chcą mieć z nim nic do czynienia. I to jest aktualnie urzędujące Ministerstwa Wewnętrznych. Wobec tego widać, że rzeczywiście te animozje są potężnej siły, jeżeli zdecydowano się na ujawnienie spraw sprzed lat. Zresztą on ma zarzuty kryminalne w wielu, w wielu zakresach, jest określany jako podżegacz wojenny. Ostatnio wyraził się w ten sposób, że tą wioskę Huwara w ramach odwetu należałoby zrównać z ziemią, bo tam jeszcze była kwestia zamordowania dwóch młodych Izraelczyków. Mhm. Ale to przecież, tak jak powiedziałeś, to się dzieje na ulicach codziennie. Tam ta przemoc dwustronna jest olbrzymia. Nie będę tutaj ważyć, z której strony jest większa. Natomiast do ciekawostek należy, że rzucanie kamieniami w czołg przez dzieci może się dla nich fatalnie skończyć aresztem nierzadko pobiciem. Czołg raczej nie ucierpi od kamienia, natomiast tam widać, że to jest też często stosowana przemoc wobec młodocionych. Ostatnio procedowana jest kara śmierci dla wszystkich, którzy zostaną uznani za terrorystów, przy czym ten terroryzm jest oczywiście uznaniowy. No bardzo ostro to wygląda i wracając właśnie do tej miejscowości Huwara. Otóż Minister Spraw Wewnętrznych zaproponował, ażeby całą Huwarę zrównać z ziemią. Potem złagodził, że ale bez ofiar ludzkich. No i że tak po dłuższym zastanowieniu się, bo zdaje się, że to od wieczora do poranka to myślenie jego trwało, żeby to zaznaczyć. Następnie powiedział, że lepiej by jednak było, gdyby to cywilne osoby nie dokodywały tego pogromu, ponieważ od tego są wojskowi, oni to zrobią fachowo. No i na tym aktualnie stanęło, po jakimś czasie zrezygnował i z tego. Niemniej jednak było to dosyć cyrkowe, dy dyplomatyczna ekwilibrystyka. Ale powiedział prawdę, co mu w duszy grano po prostu żołnierze zrobią to fachowo, bo robią to rutynowo, no. zrobią pogrom profesjonalnie. No i, no i odkryła się brzydka tajemnica, że pogromy to działają w dwie strony i teraz bardzo często, jeżeli chodzi o Polestyny, to, to z reguły właśnie w tę drugą stronę. A propos, ty mówisz o terroryzmie. No to, tym uznaniowo, uznaniowo. Jakie uznaniowo? Aktem terroryzmu jest wywieszanie i nawet machanie chorągiewką palestyńską w takim formacie tak, gazetowym. Tak. Katalog został poszerzony znacząco. Także tu o uznaniowości nie ma co mówić. To wszystko jest kodyfikowane. Jak właściwie całe życie społeczne w tym wyjątkowym narodzie, który jest narodem tak zwanej księgi, bo wszystkie drobiazgowe czynności, nawet dnia codziennego, są skodyfikowane, jeżeli ktoś o tym jeszcze nie, nie wiedział. Wszystko, nawet sposób obcinania paznokci. Jest w którejś tam księdze Talmudu opisany. Z komentarzami, także wiesz, kochany, tu wątpliwości nie ma. Co prawda, Uczony rabin z Salamanki miał poglądy takie, a jego następca trzy wieki później miał troszeczkę inne, ale to wszystko mieści się, że tak powiem, w kanonie. Spisanym i, i studiowanym przez uczonych. Także tu, kochany, będąc prawnikiem, masz zapewniony godny żywot. Tak. Wszystkie kanony są od i wyartykułowane, by było dobrze. Tak, jak ma być po prostu. Wszystko myśli. jest spisane i bardzo dogłębnie przedyskutowane. Także, kochany, już wiemy, do czego służą kodeksy. Kodeksy służą do tego, żeby je nieustannie udoskonalać. Tak, najlepiej codziennie legislacyjnym rozwolnieniem, że codziennie można sprawdzać, w jakim systemie prawnym się budzisz, czy zostały, które jest ustaw poprawione. Na przykład prawo podatkowe. Ja już nie pamiętam, ile razy to było w, w ciągu roku zmieniane. Niemniej jednak wszyscy siwieją, którzy opierają swoją pracę na nowym prawodawstwie podatkowym. To praktycznie co tydzień jest jakaś mała popraweczka, ale, ale jest. No i sam rozumiesz, gdzie ja upatruję źródeł, z tak powiem, inspiracji <śmiech> tego kierunku. <śmiech> no to no. mniej więcej, żeśmy omówili główny główny tego wszystkiego. A tak w ramach prze, przerywnika bareją w system, bo <śmiech> ostatnio tam podesłuchałem w, w korespondencji fragment filmu Alternatywy 4, gdzie Janusz Gajos w, w, w roli tego partyjnego dygnitarza opowiada, jak to, jak to jest z mięsem, z hodowlą bydła i tak dalej. To był taki fragment, gdzie Państwo pewnie pamiętają, że w pewnym momencie prawda zostanie to zakazane. To Bareja był tutaj naprawdę wielkim wizjonerem i mówi tak, no jak do tego może dojść? No Zostanie to poddane pod głosowanie, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę, nie słyszę, klap <głap> zatwierdzone i nie ma mięsa. tak? I wtedy w Szczebrzeszynie książ brzmi w czcicie, ja się uśmiałem niesamowicie trafiając na ten fragment, bo to oczywiście Twitterowicze wygrzebali skądś. Bareja zresztą jest źródłem nieprzebranych mądrości z tego okresu, a także przepowiedni. W związku z powyższym no widać, że to się tli w tych głowach wizjonerów systemowych już od dawna, jak tu ludzi uszczęśliwić, jak ich zdyscyplinować, jak spowodować rozwój osobowości wprost. No i mówią, że komuna upadła. Nie, żyjemy w trzydziestoleciu międzykomunistycznym. Aktualnie. Aha, a to ono już dobiega końca. Nie, ja twierdzę, że trzydziestolecie międzykomunalne już się skończyło. Tylko nie a. wszyscy zdążyli zauważyć. Tak jak dwudziestolecie międzywojenne było krótkie i słodkie, tak i to trzydziestolecie, które z rozrzewnieniem wspominam, bo ono faktycznie było radosne, było takim otwarciem okna. I wtedy wszystko było możliwe na początku. I te perspektywy były takie, takie obiecujące, prawda? A obecnie wszyscy widzimy, że że to okno jest może otwarte, ale ono wychodzi na jakieś obskurne, zabetonowane podwórko. I tam jest betonowy płot i tam dalej nie ma nic. tam się nie wychodzi, proszę pana. Na razie w oknie jest siatka na muchy. Jeszcze nie krata, ale to widać, że takie są właśnie pomysły. Tak, tak, poczekajcie, to, to się okaże, że, to, że ten plastik jest bardzo odporny, tak. <grybujesz> to, nie chciałem tego dożyć, ale niestety to widzę no, na własne oczy, więc. Wygląda na to, że z bareją przyjdzie się znowu zaznajomić. Ja, ja się zastanawiam, czy sobie nie odświeżyć pewnych seriali, bo upatruję tam wiele rozwiązań, których na razie jeszcze nie podejrzewałem. Ty jako, jako e, ocalony z komunizmu, e, dziecięciem będąc, no to już jesteś przygotowany. Tak, tak. E, zresztą tu taka głębsza refleksja mnie ostatnio naszła na temat e, studiowania e, stylów w sztuce, w, w, w literaturze, w filmie eklektyzm. To jest to, co nas chyba czeka, czyli Trochę luksusu, trochę biedy, odrobina nędzy. Wszystkie te style przemieszane. Na pewno słuchacze, którzy są zaznajomieni z filmami futurystycznymi czy z fantastyką naukową, pamiętają te wzory społeczności, społeczeństw czy mieszkańców różnych planet, gdzie z jednej strony Super bogate elity mieszkające w olbrzymich kosmicznych pałacach pod same gwiazdy, a z drugiej strony jakaś biedota chodząca w, w jakichś klapkach plastikowych czy boso zupełnie w łachmonach, czy tam przykładowo Ucieczka z Nowego Jorku, taki film był też, też bardzo ciekawy dużo było tego dużo i ja widzę, że twórcy byli doskonale poinformowani oni się w tych kręgach obracali jako powiedzmy artyści, którym można powiedzieć pewne rzeczy, bo oni w końcu nie są z tego głównego trzonu społeczeństwa, lecz oni sobie mówią takie różne rzeczy, śpiewają różne piosenki, jakieś wierszyki, jakieś obrazy malują, tak, jakieś filmy robią śmieszne, dziwne. To wszystko było przedstawiane przed 20, 30, 40 nawet laty, ale pozytywną sprawą taką jest, że wszystkie te totalitarne systemy w tych dziełach zawsze upadały, wcześniej czy później ta skorupa pękała, te, te, te kraty zostały wyrwane i, i zawsze jakiś promyk światła wcześniej czy później tam dotarł, a jak już go ktoś zobaczył i jeden, i drugi, i trzeci, Człowiek i zorientował się, że jest inny świat, no to to pragnienie wolności zawsze było dominujące i było mocą sprawczą, która zrywała kajdany. Powiedz mi, czy nie, przypuszczasz, że ta nowa waluta hmm, krajów, że tak powiem, rozwijających się ujrzy światło dzienne już w tym roku? Wydaje mi się, że w jakimś zakresie musi to zaistnieć, z tego względu, że są bardzo poważne zamiary przetestowania tego w praktyce i muszą być jakieś obszary, gdzie to działa. Być może nie wszędzie, być może to będą tylko takie przyczółki. Niemniej jednak ja się spodziewam, że to zaistnieje. No to ja mam dla ciebie wiadomość typu sygnał budzika, to już zaistniało. A no, no, to moje przeczucia są trafne. Ja pytam o inaugurację oficjalną tego, <śmiech> bo że to zostało przetestowane jest faktem, że tak powiem, już historycznym. To działa na wielu kierunkach, czyli że wielowektorowo w wielu kanałach obrotu międzynarodowego między wielu partnerami. Także no to testy już są zakończone. I podobnie zresztą jak techniczne testy cyfrowego dolara, o czym niewielu ludzi jest poinformowanych, bo po prostu nie czyta biuletynów z BIS-u, z Bazylei. <śled> podobnie jak testy już z wiele miesięcy temu. Ukończono techniczne testy masowe, hurtowo i w, detali, w obrocie detalicznym cyfrowego euro. Prowadzone przy współpracy Bank of International Settlements z Bazylei i Bank de France z oddziału w Lionie Strasburgu. To najlepszym momentem na tego typu inauguracje to są wakacje i testowanie tego u nowoczesnych turystów. No tak. To nam oczywiście tych dat nie podają, no ale to pewne, że tak powiem, rzeczy zbiegają się, różne te cykle, harmonogramy w sposób, że tak powiem, całkowicie jasny i, i deterministyczny. Hmm. Tych wydarzeń raczej będzie sporo tego roku, bo widać, że sprawy są podprowadzone bardzo daleko, a trzymanie tematów w zawieszeniu generuje spore koszty, więc trzeba będzie puścić te wszystkie zające i niech one biegną. Wiesz, co oznacza cyfrowe euro dla nas? Fatalne to jest. To jest niedobre. No ale plus jest taki, że y, jaśnie panujący prezes Glapiński u mnie ma wiele minusów, ale jeden duży plus, którego się kurczowo trzyma do tej pory, y, to jest analogowa, czyli y, polska gotówka, gotówka gotówka. Tak, gotówka. Tak. On się tego trzyma kurczowo, jak pijany płotu, jak na Zachodzie mówią, że to co pan taki jest y, y, przeżytek, <śmiech> chcesz pan się jechać furmanką. No, a on się uparł i się tego trzyma i, i za to go chwalę. Za wszystkie inne posunięcia, zwłaszcza z ostatniego roku, dostaję same minusy. Kurde, ale, pff, no ale jak chce gotówki, złotówki, no to mówię, że pana, złocimy panu buciki, no po prostu, nawet przy tej inflacji, bo rozumiesz sobie, co by się stało, gdybyśmy mieli cyfrowy pieniądz w Polsce teraz. No niedobrze by to było. <głosy> <głosy> Budowlanka by padła szczególnie na niższych szczeblach. No i no, ale... wiele innych usługowych branż. Ale Europę to czeka, bo tutaj, wiesz, to, to, to nie będzie innego wyjścia. Tak, oni, i oni w większości mentalnie myślą, że to jest okej. Okay. To są owszem demonstracje na ten temat, ale nie są to popularne stanowiska ekonomiczne, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, ponieważ wielu ludzi nakład nakładzie ono do głowy, że gotówką posługują się wyłącznie przestępcy. No, ale tu jest jeden wyjątek, mianowicie Bundesrepublik Deutschland. Czyli oni no, zachodni... stoją ostro na ziemi. Nasz zachodni sąsiad tutaj z pobłażaniem patrzy na ekipę rządzącą w Warszawie i w sprawie zarówno odszkodowań wojennych, jak i praworządności jest, tak powiem mruży oczy ze śmiechu, tak bym powiedział, starając się nas nie obrażać, bo teraz jest poprawność polityczna i nie wypada nas obrażać na szczęście, co nie było jeszcze dwa lata temu normą, bo Bernie się z nas naśmiewał do rozpuku i to było bardzo mnie osobiście to mocno, że tak powiem... Obrażało, no było to przykre, że, że, że rząd yy, polski nie, na to jest nieczuły, nie reaguje i nie ma żadnego, że tak powiem, nawet planu odpowiedniej promocji naszego wizerunku na świecie i Niemcy z tego korzystali i nas po prostu zwyczajnie w Europie Zachodniej pałowali po swojemu, żeby nas tutaj ustawić pod tak zwany strychulec. To też jest notabene germanizm, ale, ale pasujący do sytuacji. Więc to się odmieniło od czasu zaognienia wojny na Ukrainie, gdzie nie wypada na nas głośno, że tak powiem, fukać i nas pouczać, no bo istotnie jesteśmy tym głównym państwem frontowym, który Ukraińcom pomaga. I Niemcy mając tę traumę wojenną i utajoną winę Pielęgnowaną przez dziesięciolecia z II wojny światowej, no, mają przykazanie, żeby w mediach nas nie sztorcować. To się, to się, przynajmniej to się, niezbyt oficjalnie. Tak, nie, nie to, to zupełnie odmieniło się stanowisko. Tutaj jest zmiana medialna oczywiście, propagandowa, więc my, Kaczyński może sobie dowoli tańcować i, i, i Niemców obsrywać, bo to jest najnowsza moda w Warszawie żeby na naszego sojusznika lać tony gnojówki i to się odbywa, co, co, co w Berlinie nie jest przyjmowane ciepło, no bo nikt nie lubi te, te, te, takiego. Te, te, takiego porozumienia, że tak powiem, ale, ale przyjmują to po prostu z dobrodziejstwa, no bo teraz są warunki wojenne, więc musimy cierpieć, aczkolwiek przymrużą oko i mówią, no tak, my rozumiemy i to wszystko i tam, ale praworządność kuleje, to przecież wiadomo i funduszy też nie będzie, też mimo tej całej wojny przecież nie dostaniecie tych pieniędzy, bo, bo to są te kamienie milowe, które Morawiecki podpisał, więc... No tak, właśnie z, tym, z tymi funduszami KPO to będzie problem, bo bardzo wiele inwestycji jest w zawieszeniu, e, w oczekiwaniu na te pieniądze, a one raczej nie napłyną prędko. No właśnie. No i to jest taka kolejna tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Udajemy, że tego nie ma i nie ma potężnej góry, dziury długów, które są wywalone na projekty na wschodzie. No, także. Dziękuję. No zobaczymy. Na razie zobacz. ten, ten Księgowo to wszystko wygląda super. Morawiecki mówi, że przecież mamy nawet nadwyżkę. Wyszło więcej. Mamy tutaj zapasu ileś tam parę miliardów. Czyli gospodarka jest w ogóle pięknie. I idzie tutaj. Byliśmy wydać więcej. Wydaliśmy mniej. Czyli mamy oszczędności budżetowe. Czyli dług jest niższy niż żeśmy prognozowali. Czyli, że w połowie roku to zejdziemy poniżej progu 50% PKB długu państwowego. Aczkolwiek nie dopowiedział, że no to dzięki kreatywnej księgowości, która jego gro po prostu sprowadza poza, poza te główne instytucje, w te różne fundusze celowe. więc Ale formalnie wszystko według polskiej normy księgowej się zgadza, czyli że jest okej. Okay. I, I o dziwo, Złotówka zareagowała na wczorajsze ekspoze, takie mini ekspoze finansowe pozytywnie. No bo co, jak Morawiecki mówi, że jest lekka nadwyżka, to jest i Złotówka jest mocna. Mało tego, rezerwy walutowe się powiększyły. O, proszę bardzo. Rok do roku rosły wyraźnie. Także słuszną politykę prowadzi nasz rząd. To, to żeby jeszcze tak bardziej do tego pozytywnego myślenia dodać, to myślę, że można by zaryzykować jakieś malutkie wakacje tego roku. Malutkie. Jak jest 5% wpłaty, to dobrze by było, bo wtedy niewiele trzeba stracić, gdyby coś tam gdzieś wybuchło, tu czy tam. Ale rozmawiając w biurze podróży, pani mi powiedziała tam sprzedająca, że jest olbrzymi ruch, widać, że ludzie mają dosyć siedzenia w domu, różnych pandemii, lockdownów i takich rzeczy. Parcie jest niesamowite na wyjazdy i widać, że sprzedają się dobrze imprezy. Także kto wie, może, może w czasy tego roku się jeszcze udadzą w dobrym stylu i w jakimś miłym miejscu, bez paszportów covid -19. A co do ceny, to sprawdzałeś, jak to wygląda inflacja cenowa w tym segmencie? No, niestety poszło do góry samoloty, autokary, transporty, wszystko poszło do góry. Ale tak mniej więcej, ile to kosztuje, ta, ta, za, załóżmy Chorwacja, Bułgaria, Turcja? Bo te naj, najtańsze, tak powiem, z segmentu oszczędnościowego, nie pytam No To, to o... takie najtańsze na łebka to 2,5 trzeba. Przyznać, 2,5, to już nie jest to, co tam było jakieś first minute 1300, 1500, to już nie, nie to. To już to, co no jest 1500 zamieniło się na 2,500. Na 2,500, o, mniej więcej no, to tak, analogicznie. Już nie a w segmencie, że tak powiem, bo teraz mówimy, powiedzieliśmy o, o... Mówimy o tej... rodzinnych tutaj imprezach tak Tak, ale o, o tym... To, to był segment dla biedoty, nie? Ale powiedzmy sobie klasa średnia, czyli jakieś tam Mauritiusy, tam i tam rozumiesz. No, zielonego królestwa i tego. Dla rodziny to już kilkanaście, dwadzieścia parę tysięcy to już są tego typu. Rodzina mówisz o czterech osobach, tak? Tak, o czterech, nie o pięciu. Czyli tak. piątka od, od łebka. No to tak na start, tak delikatnie. Aha, no to rozumiem, że klasa średnia dwudziestaka wystawia i leci. Jest no, tak. przyjemnie. Dobrze. A klasa wyższa, rozumiem, pięćdziesiąt i wyżej, tak? No pewnie tak, bo ja to w ogóle się już nie interesowałem takimi rzeczami, bo... No, ja, ja to z ciekawości bardzo... etnograficzne, wiesz, finansowo... No, wolałbym sobie kupić paletę kleju do płytek albo coś takiego i coś z tym zrobić, bo... No może ja mam taką naturę bardziej budowlaną niż podróżniczą? No tak, Taka, ale tym... kilka lat temu nie dalej jak trzy. Za dwudziestaka to rodzinnie można było na, te, na ten Mauritius polecieć. No. Można było, z całą pewnością. Można było nawet lepiej, jeżeli z odpowiednim wyprzedzeniem się y, rezerwowało no los. I to były takie wakacje życia, Ta. które wiesz, zapłaciłeś i leciałeś z rodziną i tam były, robiłeś sobie zdjęcia i wszystko był, był, był full wypas i full serwis i pełny barek i mogłeś się na bombać od świtu, bo, bo, bo wszystko było bez bezsłowe, więc to, no to butelka rumu raptem tak. kosztuje dolar no pięćdziesiąt. To. <głos> to, to, to przecież nie tak znowu dawno wakacje dla dwojga, dwanaście tysięcy to już był naprawdę ekstra show. No ale to było, minęło. To, to się nie wróci. Czyli, Emisja że 2 w segmencie luksusu jednak jest sprawiedliwość dziejowa, bo dla bidoty takiej jak my, to załóżmy te Chorwacje, Grecji, i Turcje podrażały załóżmy o 40%, ale dla bogatych to podrażały tak od 80% do 100%. Tak, tam jest y, radykalna zbyszka cen. Z tym, że to też właśnie zależy od tego, jakich y, kto potrzebuje atrakcji jeżeli na przykład ja pytam o, o miejsce spokojne, to pani mi mówi, ale przecież tam nic nie ma. Mówię, to super. <głos> nie jest potrzebne, tylko trochę nieba i, i piasek i może nic więcej. Tak, a, a może być jezioro? To. No w, wiesz co, ale nad jeziora nie jeżdżą zasadniczo. <głos> Tak potrzebują właśnie, morza, zdecydowanie tak, potrzebują. Właśnie zauważyłem, że jest jakaś taka dziwna przypadłość, że, że górale kurde z tym, z Mazurami się nie mieszają. Nie wiem czemu. Ja ci powiem, jest prosta y, odpowiedź na to <głos> pytanie. Górale <głos> mają do czynienia z dużym y, masywem, z dużymi obiektami przyrodniczymi i jezioro nie jest dużym obiektem przyrodniczym. Rozumiem, no. Czyli, że nie mogę ciężkościowe w czasy wysłać, kurde, do Augustowa, no? No nie. Nad morze tak, jak najbardziej. Jak jest ustronne miejsce, gdzie, gdzie po prostu można w ciszy wypocząć to. Nad polskim morzem? czy znasz takie miejsce? Też miejsca? można, też lubię, też, lubię, też bardzo lubię. Ale znasz takie miejsca w Polsce? No, znam, znam. Tylko to jest też pora. To nie może być lipiec, sierpień. To musi być maj. To piosenka, musi być się, tak, uprzejmie, tak? Ale wrzesień, nie, nie, nie, nie, zdecydowanie, wczesna wiosna, to jest optymistyczny termin, wszystko jest posprzątane, yy. organizatorzy czekają na turystów, są gotowi. Czyli yy. mówisz o maju, yy. tak? Mówię o maju, zdecydowanie, wrzesień to jest mogiła, to już naprawdę ostatnie niedobitki tam maszerują sobie, zresztą często w... w bardzo chwiejnym krokiem. W stanie upojenia włóczą się po plaży w Stormiaku. Znam te tematy, także. No. To już jest smutno, ciemno i zimno. Także... I mewy tam te, te ostatnie resztki wydziobują. To, to rzeczywiście smutno. W maju, tak. W maju zdecydowanie, Pełnie, w pełni wiosny, początek lata, to jest y, dużo optymizmu, bo nie o to chodzi, żeby się kąpać w, w Bałtyku, to zdecydowanie nie. To jest y, raczej czas refleksji siedzenia sobie nad morzem i rozmyślania na różne sprawy, o, w odcięciu od cywilizacji. To był maj, pachniała saska kępa. Tak, państwo już wiedzą na pewno, że my jesteśmy po godzinach. Tak. No dobrze, czyli żeśmy wszystko podsumowali. Świat jeszcze zjadła tak. i kręci się wokół słońca podobno, bo tu jeszcze są teorie, że ta cała Ziemia to taki jeden wielki krążek jest, płaski. Całkiem płaski, tak. <głosy> Jak to był? był taki film właśnie o tym. Truman Show. Coś koło tego. Truman Show gdzie gość sobie mieszkał w wyimaginowanym świecie i cały czas był filmowany. I grał, grał główną rolę. Tak. tak. Ale jeszcze mamy jeden wątek. Jeden wątek taki śmieszno straszny. Mianowicie jedna z ostatnich audycji Krzysztofa Strzuchowa, która właśnie dosyć istotna, ale widzę tam pewną nadzieję, że to nie od razu wszystko się zwali. Mianowicie. Piękna nadzieja, podoba mi się. A wiesz, a jak się wali po, w, powolutku, to można sobie różne ciekawe miejsca znaleźć, gdzie jeszcze na tym zarobić i się dobrze ułożyć. Ale do, do rzeczy wracając. Otóż. W tym roku pozycjonują się strony konfliktu, to cytuję właśnie jego słowa, to co przedtem było mgliste i niepewne, teraz jest już ustawione, dwie strony czekają naprzeciwko siebie w okopach na właściwy moment i rozpalą się trzy fronty. Trzy fronty i tam oczywiście będzie groźnie na tych trzech frontach. Takie trzy fronty możemy przecież bez trudu wytypować. Czy to Ukraina, Bliski Wschód i, i powiedzmy Tajwan, czy jakieś Kazachstany. Ale po okresie wzmożonych walk konwencjonalnych coś się wydarzy, że się wszyscy wzdrygną i przestraszą. I tak się przestraszą, że im zajdzie cztery lata. Ja to nazywam etap wojny półświatowej. To jest taka właśnie nadzieja, że będą miejsca spokojniejsze, gdzie nie będzie tej pożogi i tego zagrożenia. Owszem, będzie strach, bieda, być może nawet jakieś niedobory takie czy inne. Ale ten etap wojny półświatowej jest na tyle atrakcyjny, że umożliwia jakieś, jakieś właśnie lokalizacje, które nam pozwolą to przetrwać. Później, bo to przerwa ma nastąpić nie z powodu tego chęci zakończenia konfliktu, dogadania się czy rozmów, ale z powodu przygotowania się do poważnej nawalanki, co też według wielu analityków może rzeczywiście mieć miejsce, ponieważ takie testowanie w boju, wykazuje szereg zwykle braków w przygotowaniach, bo planiści robią te rzeczy na deskach kreślarskich. Zatem faktyczne scenariusze, zachowanie się innych partnerów, przeciwników, koalicjantów może przebiegać w bardzo różnym i nieprzewidywalnym kierunku, zatem zwykle potrzebny jest dodatkowy czas. I po no on... tym etapie wojny półświatowej dopiero będzie wojna światowa, gdzieś około roku 2027 8 Tak to w skrócie ten straszno śmieszny motyw widzę. Nie wiem, czy to są tylko jego przeczucia, czy one są tak podejrzewam, są oparte na syntetycznych podstawach analitycznych, no bo to wiadomo, że logicznie to prowadzi w tym kierunku, czyli że obecnie są już ustawione fronty sojuszy i są ostatnie przygotowania z oficjalnych wiadomości agencyjnych do, do naparzanki. Pierwsza otwierająca, potyczka na Ukrainie przecież się rozgrywa i nawet eskaluje. Ale tu mamy jeszcze dwa ogniska, czyli nie Tajwan, bo to dopiero na Dalekim Wschodzie będzie za kilka lat. Chińczycy nie są gotowi jeszcze do zabawy pełnoskalowej i dlatego unikają wszelkich kategorycznych kroków, ostentacji i też stąd się bierze ich doraźny w dużej mierze sojusz z Rosjanami po to, aby Rosję wystawić na, na pierwszą linię, bo do tego to się sprowadza. Być może Putin mnie słyszy, ale on przecież o tym wie, że ta przyjaźń jest wybitnie koniunkturalna między Chińczykami i Rosjanami, bo pod tą przyjaźnią z wierzchu jest odwieczna animozja i nieuchność. No bo są sprzeczne interesy, więc temu się nie można dziwić. Ta przyjaźń jest koniunkturalna na pokaz, co nie oznacza, że nie jest trwała w tym, w tym rozdaniu, bo jest. Ten sojusz małżeństwa z rozsądku jest trwały w wymiarze kilku najbliższych lat. No bo mają wspólne, wspólne zagrożenie wspólnego wroga. Daleki wschód za kilka lat. A co do tego czasu? To jest ewidentne i to już się już przygotowało. Mamy Ukrainę z przyległościami. Mamy kocioł nieustający historyczny na Bałkanach, który jest podgrzewany, podsycany i utrzymywany w stanie gotowości, chociażby w Kosowie. I mamy Jeruzalem, Iran i Syrię. Wystarczy. Tak, serię, nie podróży, tych aren serię podróży tych oficjeli chociażby chińskich. Wspomniałeś o tym najważniejszym. Wręcz alarmująca aktywność tego człowieka w ostatnich miesiącach. Co mi jeży włos na głowie ze strachu. No bo po prostu to oznacza, że że Chiny zwyczajnie dopinają te, te, te duże sojusze i strategie do zabawy. I to, to nie są żarty, kiedy on tam się dwoi troi, bo Blinken to lata koniunkturalnie tu i tam i cały czas coś ma do załatwienia. Natomiast Wang chodzi tylko tam, gdzie musi. No i niestety w ostatnich miesiącach musiał wielokrotnie. I to jest czerwona lampa ostrzegawcza, że tutaj się dzieją ważne rzeczy. I, i dalsze, że tak powiem, poczynania są nieuniknione, bo tylko patrzysz, kiedy to się stanie. No a te, w, że w Europie to główne starcie by na razie w, do wypalenia, że tak powiem, funduszy, no to wiadomo, no bo przecież Ukraina to jest worek bez dna. Są przepalane miliardy. Unia Europejska w to ładuje pieniądze. Scholz niedalej jak wczoraj został zmuszony niemalże na kolana ucałować pierścień wodza i przyznać, że tak że Niemcy będą będą wspierały Ukrainę militarnie i finansowo tak długo, jak będzie trzeba. Whatever it takes, how long it takes. To jest jeden z elementów tego cyklu motywacji. Rozumiesz? Cyklu moty A Niemcy stanowią kręgosłup, że tak powiem, finansów całej Unii Europejskiej, czyli euro. I ten, i ten kręgosłup i, i tak już nadwyrężony, teraz jest przełamywany, przepalany, rozrywany na strzępy przez wydatki, których się nie da skontrolować. No to zgadnij, jaki będzie z tego efekt. No. Czy, to, czy to nie Ritter powiedział, opisywał tutaj relacje między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, a także między Polską a Stanami Zjednoczonymi w niewybrednych słowach. Czy to on? Chyba, chyba tak. Tak. Ja, Polska będzie cy... potraktowana, jeżeli nie... Niemcy są traktowani nie cy... w ten sposób. Nie cytujmy tego, bo to już... ten. Tak, za tak, mocno... Oczywiście, ja tego nie zamierzam cytować, bo jest dzisiaj audycja bardzo kulturalna, w związku z powyższym żadnych takich cytatów tutaj nie będzie. Niemniej jednak chodziło o pewien przykład, jeżeli Niemcy są jako dawny sojusznik i współpracownik są traktowane w ten sposób, to jak będzie potraktowana Polska, jeżeli straci swoją atrakcyjność biznesową? No właśnie, także tu trzeba się szykować na takie zmiany. Czyli, że bareja się przydaje. Bada tak, bareja się przydaje, ale... Co prawda jest Wielki Post, ale dla tradycjonalistów dosyć istotna sprawa. Czas skupienia i, i refleksji nad własnym życiem i nad tym, co nas otacza. Ja myślę, że trochę spokoju każdemu się rzeczywiście przyda, nawet jak nie jest zwolennikiem tej tradycji. Ale nie do tego zmierzałem. Zmierzałem do tego, jak już do Barej znowu. To te, też nie jest... Akcent na skupienie, mianowicie w Hiszpanii zrobili za grube pociągi i mieszczą się w tunelach. Wyobrażasz to sobie? No cóż. Nie jest, tylko u nas takie rzeczy się dzieją. Sam czas rządzi, rozumiesz, że to jest pewna kultura maniany, no po prostu. Chcieli mieć bogaty pociąg, zrobili grubszy, a tu, patrz pan, nie wiedzie do tunelu. No bo imperialiści zaprojektowali zachude tunele. No i co, co my na to zrobimy? No to widzi pan. Myśmy zaprojektowali prawidłowe, słuszne, społecznie wagony, które są ekologiczne i ergonomiczne, że wszyscy tam wchodzą, te szerokie drzwi, niskopodwoziowe. Wszyscy z nadwagą tam w tych fotelach się mieszczą. No ale widzisz, poprzednia ekipa tych złośliwych kapitalistów no zbudowała nam zbyt wąskie tunele. No tak. To moje pomieszanie stylów wynika poniekąd z tego, że... Czasy są tak burzliwe, że człowiek z jednej strony spotyka informacje smutne, tragiczne, a z drugiej po prostu głupkowacie, rozbrajające. I to wszystko w ciągu jednego dnia, setki razy w te i we w te. No, no trudno to emocjonalnie prze, przerobić, informacyjnie również. Ja już powoli się tutaj będę z Państwem żegnać. Życzę tutaj stoickiego spokoju w weryfikacji tych wszystkich informacji, które do nas docierają, bo w ramach kolejnego pocieszenia w końcu dwa japońskie miasta, które zostały zrównane z ziemią odbudowały się i żyją tam ludzie i wcale nie jest to atomowa pustynia. Na atolu bikini fauna i flora całkiem dobrze sobie radzi, bogactwo gatunków powróciło. Także straszą nas z każdej strony różnymi różnościami. Końcem świata, początkiem nowego świata i tak dalej. Myślę, że w tym naszym kieracie, w tym naszym grajdoku będziemy sobie żyć pomimo tych wszystkich zmian jednak po swojemu, że starczy nam siły, odwagi i zwykłego oporu, który jest konieczny w takich sytuacjach i także współpracy między ludźmi. Tak, żeby ten świat wokół siebie urządzać po swojemu. No, a chodzi zawsze o to samo. Czyli jak, jak ludzi sprawnie wycisnąć i zaorać i zaprząc do kieratu. No to tak było i tak pozostanie. Próbujemy się przed tym bronić, no ale wymaga to coraz większego wysiłku. Także intelektualnego. Prawda? Pracują ciężkie głowy. Jak tutaj nas okraść, żeby było słusznie, poprawne i sprawiedliwie? Żeby to dobrze zobaczyć, to trzeba będzie wrócić do Bary jednak i, i odświeżyć sobie kilka odcinków z, z tamtych czasów. No to wracam do PRL-u, proszę pana, który ja już wiele lat temu widziałem, że tak powiem w Nadchodzący, 10 lat temu, już czułem pierwsze powiewy takie, znajomej stęchlizny. I to z biegiem lat te symptomy się zagęszczały, a teraz są już całkiem jawne. Teraz już nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie w tym kierunku... Przewiedza... No, nikt, nikt z Twojego pokolenia, kochany, ale my jesteśmy już wymierający, także... Ja tam jeszcze nie wymieram. Ja tam jeszcze mam plany. Ja rozumiem. My będziemy mieć plany do końca, bo to tak jakoś wychodzi, że jesteśmy tak nastrojeni. My Mamy... raczej emerytury nie będziemy spędzać w, w bezruchu. Na przykład w mojej branży to się pracuje, póki chodzisz na nogach. także. Ale jak jak nawet nie... nie chodzisz, to jeszcze siedzisz. Tam jakiej jeszcze... emerytury? Jak jej Nie ma spędzać? Emerycji. Jak jej spędzać? Przecież jest dla ciebie oczywiste, że to pojęcie po prostu niebawem zostanie wymazane ze słownika. Dochód podstawowy. No, rozumiesz. Emerytura. No gdzie ty się wychowałeś, no człowieku? <głosy> musisz być czynny. Musisz być użyteczny. Nawet jako ten staruszek... Z laseczką będziesz pracował gdzieś w Lidlu na kasie. Albo weszłym na parkingu. Nie wiem, co byś robił, no. Tak, no. Ochroniasz bileter. <głosy> będziesz przeprowadzał dzieci przez ulicę, no. To i tak, tak będzie dobra. pozytywne. Bo to, wiesz, z młodym pokoleniem będziesz miał styczność sądząc po, po demografii, to, to będzie zadanie elitarne. Tak, no demografia jest fatalna. Dzisiaj nie będę narzekał na ten temat. Już parę razy ponarzekałem. Wystarczy. Dobra, kończmy, bo przechodzimy tak. w takie no, rejon, tak, tak. Że, że to już się robi. Dołujemy całkiem. Nie, nie. Ja myślę tak. Pomyślcie Państwo najpierw o refleksji w, w, w tradycyjnych czasach skupienia, a potem o wakacjach. Jak już o, o, i tyle. I bardzo dobrze, pozytywnie, na tak. dobrą lutę i przedwiosennie. O, to mi się podoba. No to co, błogosławimy wszystkich na nowy ty tydzień, dwa tygodnie i, i no, życzę spokojnej nocy. Tak, spokojnej nocy, dobranoc Państwu. O, ja czerwony guzik tutaj naciskam i tyle.